7. Na następnej stronie, to wszystko co zostało napisane w następstwach przez skrobiącego ołówkiem na papierze, było pisemną relacją napisaną, powstałą na podstawie nagrań wysłuchanych, niczym udźwiękowienie słuchowiska teatru radia, pozbawione czytanego tekstu kontekstu głosów mówiących. To co pisał na kartce ołówkiem, jaką wyrwał, by kolejno na nowej przepisać piórem, zaczynając od następnej strony. Gdy dopiero to, co zostało opisane, zostało odczytane przez syntetyczne głosy syntezatorów mowy w roli tłumaczy i lektorów, dokonujących własnych interpretacji w oparciu o system synestezji przez coś zwane synestetyczny synestezjer. Odległa ulica niesie muzykę przeklętej pozytywki i talerze zwiastujące cyrk wypełnione starodawnymi grami komputerowymi. Rozlega się do oddali dźwięk rogu nawołującego kaczki, co te się odzywają, dając znać wędniarzom, na instrumentach perkusyjnych dających, by tym dali znać, że drzwi się zamykają. Knik za nimi małych, żywych truków zostaje zamknięty, a węgle zawierają tego, co pozostał czujny, w błąd dziczy dżungli. W niej rozcinany zostaje wabu, na narzędziu to co ma kolego łamieć w obrazie publiczności, co zabyła z obrzydzeniem. Już wcześniej słyszany okropny śmiech, co na dźwięk osiągniętego maksymalną ilością punktów otworzyła fiskalną kasę, wypłacając wybranemu gotówkę, jakiej zawieranej towarzyszył brzdęć sprężyny otwieranego korka szampana polanego przy akompaniamencie fortepianu. Płynący potok zatrzymany został dzwonami następnej równy bokserskiej bitce, rozciąganej gumowym gongiem co zabrzmiał i zawirował w wodnym bliżej spukiwanej wody w toalecie. Na co tłum zareagował głosem współczującym. Piła mechaniczna przerwała to, a głos z gry zakomunikował, że to Game Over i mroczny śmiech piekielnego konduktora, co przybył wraz z pociągiem orkiestrów tą granach zakończył festyn i przedstawienie. Metalowa brama została zamknięta, a grający na harmonijce wieśniak towarzyszył muzycznie pilotowi, ci zwolnił sprzęgło, co wydobyło z siebie niski elektroniczny pomruk. Obstawił instrument i zaczął siurwać szampana podczas wydobywających się z komputera melodyjów oświadczających wybraną i zakończenie misji. I niepostrzeżenie nagle rozległ się alarm na statku i dzwonek ci pilota postawił w gotowości, by zadłuchać w gwizdek sędziego. Statyczne dźwięki towarzyszące kolejnemu zadaniu oczekiwaniu wprowadziły statek pod wodę. Pod nią za oknem nawoływał delfin, na którego statek wpadł. Melodyjka straszliwego czynu zawiesiła system powtarzającymi się sprężynującymi, nachalnymi dźwiękami, jakie zakręcone zostały kurkiem lejącej się z kranu przegranej. Odnowa nową myślą przewodnią, braną gitarowo denerwowała walczącego psa co zawył. I gdy rozległa się melodyjka zwiastująca przejście na kolejny poziom, kapitan statku odstawił instrument, zwinął żagle, a pilot zaciągnął obuszającą syrenę, co jest jej głosem ją charakteryzującym i woda w końcu przestała się lać. Pośród kałuż skrzypiała wyrwana potokiem brama. Obydwoje dreptając w ostatkach lejącej się wody, zacisknęli bramę, próbując ją przymocować i nieruchomić. By jeden po drugim, mogli uciec. Biegnąc uciekając, aż do chwili, będąc w połowie, stanęli w środku tunelu, w ciemności, a zodnali głosy duchów dzieci. Jeden z nich mimowolnie ruszył do przodu, stawiając wolno kroki, podczas gdy głosy duchów powróciły. I w stronę kroków turlała się kula do kręgli, co przetoczyła się pomiędzy drzwi, za którymi było biuro Gazety Miejskiej, pełne dziennikarzy, co przewijali taśmę filmową, ci cofnięta do początku, została rozerwana papierem z notatkami. Za drzwiami próbowali dobić się do środka, ci o których pisał i ci dla których pisał. Wszyscy wyczekujący kresu relacji, jaką spisywał nerwowo, kończąc ostatnie zdania, słysząc skrzypienie bramy, jaka znowu została otwarta. Brama zatrzastała się echem, odbitym ścianami korytarza, zrobionymi z membrany bębnów, jakie rozległym w korytarzach szkolnym dzwonkiem, tonącym echu, wypełnił się narastającym kurantem dzwonów podziemnego świata, jakim dźwiękom towarzyszyły bliżdżące niezwykłe ptaszydła, żyjące w jego głębinach. Nieokreślone w rozpoznaniu, czy to plaszcząca publika, czy trzeszczące ognisko, obok którego zagrzechoto grzechotnik, odstaszający nocnego ptaka, nerwowo i nieustannie jazdoczączego. Ten zdenerwowany narastającym gwizdem czajnika z gotującą się w nim wodą, wystrzeliwać zaczął w nieznanym kierunku torpedy, co ginąc w oddali, jednocześnie zagłuszały wszelkie uwagi i komendy pułkownika wojska przybyłego, jakie nieodgadnione, przepłane nadlatującymi zewsząd szulikynami, nawracały wystrzelone torpedy, coraz bliżej będąc głośniejsze tym bardziej się stawały logicznie. I jedna storkadowała miejsce w oddali, a druga jeszcze leciała i nie trafiając w nic i nie wybuchając spadała wraz z wygasającym bliskiem wyleczonego czajnika, co zgasł wraz z wybiciem na zegarze godziny pierwszej. I przywódca wojska na głos zakomunikował spostrzeżenie swoje. I od teraz nic już nie będzie takie samo, co urwany dźwięk rozerwanego sprzężeniem upadającego mikrofonu uległ statycznemu dźwiękowi encefalografu o jakim przez lekarza stwierdza się zgon a rozległy dzwonek szkolny obwieszczał koniec zajęć z sekcji zwłok I skrzypiąca podłoga prowadząca do skrzypiących drzwi, przez który próg przechodząc, otwierało przejście do odwróconego do góry nogami świata dzikich zwierzęcych plemion, żyjących pod ziemią tego miasta w podziemnym świecie. A ten, który przekroczył granicę i wkroczył do wewnątrz, uruchomił dzwonek kolejny, który spowalniając wycofywał nieproszonego gościa z powrotem do swojego świata, zakończając w ten sposób jego eksplorację. Po przewróceniu kartki nastąpił aplauz publiczności. Brzęczący dźwięk sprężymujący zwieńczony zostaje owacjami. Śpiący chrapiący zaczyna śmiać się przez sen, a ci co widzą go również zaczynają się z tego śmiać. Gdy ten wpół śnie charczy, na uspokojenie dostaje od kogoś buziaczka ale ten, zamiast usnąć, kicha, zaciąga nosem i smarka w chusteczkę i przecierając nos, krząka wymownie, wybudzony. Na co publika reaguje, furalnie głosem współczucia. Złowieszczy śmiech, coraz bardziej demoniczny, ustępuje nagłemu spłynięciu, jaki u drugiego wywołuje atak wymiotów. Z pomiędzy tła szeptów głos dziewczynki powtarza nachalnie pytanie, jakie kieruje do szepczących duchów, pomiędzy którymi przedziera się głos krzyczący. Na razie w I... akompaniamencie nawołujących wilków do napiętej grozy w grającej sekcji smyczkowej finalizują je umierającego grzesznika, który występuje przed niebiańskie bramy. Lecz nawet to nie istniło obrzydzenia publiki, jaką rozweselić próbowano, zamieniając w czarny dowcip niesmaczny żart, radośnie razem mówiąc dnia zmarłych, I głos z oddali, niczym w cytacie z kiepskich starych filmów grozy krzyczał przez tłum. Ten, co poprzedniego tego, co zmarł na antenie, wskrzesić próbował do życia. A gdy zmienił się klimat, ktoś rozpędził się paląc głowę, krzycząc przy tym, jak hotboy na osternię, na widok dróbki osób krzyczącej nagle. Nie i ten, co chrapiąc przez sen, przebudzać się zaczął, ziewając zdezorientowany, na co publika zareagowała uniwersalnym, huralnym, niezadowalającym. Bułu, Ale wszedł speaker wieczoru, jaki wypowiedział treść ogłoszenia sponsorowanego, oznajmiając, że to był tylko test, i zarekomendował go utwierdzając o tym wszystkich, nieprzyjemnym, buczącym statycznym dźwiękiem. Jaki miał trwać tak długo, aż nie zostanie nagrodzony owacjami. Co się stało po czasie? Przewracając kartkę w swoją ożywioną częścią ciała, jakim był nieumarły, żywy trup. Zombie bryząc ludzkiego ciała, wykorzystywał zjadane, martwe części ciała, by na następną, przewrócić stronę. Co niby od odgłosem skrzydeł, na wyrzuconych przez okno skrzydlatych kartkach. I rozpoczęła się stereofoniczna kawalkada różnych śmiechów kabaretowych i cichotów z sitcomów trwających do czasu, gdy zostaje przewrócona kolejna okazująca się być ostatnią zapisaną stroną na kartce ostatniej. Na której następuje zwrot kolejny, co w słownym scenariuszu opisywał dźwiękowienie tego, co słuchacz miał usłyszeć, będąc pozbawiony narracji, jaka oddzielnie, niezależnie, nastąpi w kolejnym rozdziale. Na następnej stronie.